Like a ninja half a lonely in the sky That's really good. Like I can go everywhere now It's amazing dude. Like I can fly everywhere now really Rocznik 77 really Ja pamiętam jak jeszcze like ciąg jeździły po ulicach Rocznik77.pl jak umowiców. Nazywam się Andrzej Pamielec i jestem podcasterem. Takim jeszczechem podcasterem wyrwanym, można powiedzieć, siłomorczykiem z miasta i wsadzonym na wieś. Nigdy nie spodziewałem się, że będę mieszkał na wsi, że to będzie inne mieszkanie, aniżeli takie mieszkanie alapisarz, że człowiek będzie sobie siedział, spoglądał przez okno, jak mu trawa rośnie, jak mu piszczą zwierzątka. A, tu, a tutaj trzeba robić i tu ząg, bo ja jako Mieszczuch nie jestem do tego całkowicie przygotowany ani przyzwyczajony. Także wiele rzeczy mnie zaskakuje A szczególnie zaskakuje mnie Żywot bycia Człowiekiem na wsi Nie mieszkającym na wsi Tylko takim bardziej można powiedzieć Pseudorolnikiem No bo na traktor nie wsiądę No bo w sumie po co Poza tym mówiąc szczerze Uczyć się jazdy na traktorze To jeszcze na to mam czas Jeszcze za młody jestem Żeby powiedzieć, że jestem taki z krwi I kości rolnik no A poza tym zanim bym się tego nauczył to pewnie bym jedno porę zaorał w poprzek albo inaczej bym coś zrobił najpierw muszę się przyzwyczaić poprzyglądać się temu co się dzieje wokół poprzyglądać się i zrozumieć może po co no bo finansowo to raczej przy tym areale co on gdzieś był nie jest opłacalne z 2-3 hektari to z dwóch, trzech hektarów to sobie człowiek może łokcie co najwyżej robić i zjeść tyle ile wypracuje to będzie co? Troszeczkę zboża na mąkę do chleba, ale drożdże trzeba będzie kupić, no bo skąd teraz człowiek będzie miał własne drożdże? No i ziemniaki. Ile można o samym ziemniakach żyć? No i jeszcze może kury. No bo jak się jeszcze zainwestuje w kury, to się będzie miało jajka i raz na jakiś czas rosół. No bo wiecie, jakie to jest powiedzenie, że dawniej rolnik to jadł kurę wtedy, kiedy jedno z nich było chore. No bo kura znosi jajka, akurat to potrzebne stworzenie... Także wiele rzeczy się pozmieniało od tamtego czasu. Ale ja, ale ja chciałem powiedzieć o fascynacji gomofiedzami. Nie spodziewałem się, że to jest takie praktyczne urządzenie. Bo nie można tego nazwać butem. Możesz ściągnąć, ciepnąć w tym kota, który miałczy, możesz szybko włożyć w nogę i iść pod drzewo na opał. Tak, bo właśnie teraz ja wybieram się pod drzewo na opał. No niestety teściu pojechał traktorem, a że traktor jednoosobowy, no bo to jest Ursus C330, y, y, y, y, y, y, czyli jednoosobówka, a na wozie jeździć nie można. Jakby też była jakaś polna droga, to może by tam się jakiegoś naszego kochanego niebieskiego misiaczka nie przyuważyło i by mandaciku nie było, a to wiadomo, że wozić na wozie ludzi nie można, no bo nie ma pasów bezpieczeństwa i inne takie bzdety, tak naprawdę jesteśmy na tyle głupim narodem, tfu, na tyle głupim Europejczykiem, że jeżeli coś nie jest zezwolone, nie jest odcertyfikowane, nie ma jakichś atestów, to znaczy, że tego robić nie wolno. No bo w sumie nam nic nie wolno. Dobrze, że na gumofilce atestów nie ma, ale chyba pewnie niedługo wprowadzą, żeby guma przypadkiem miała odpowiedni odcień szarości. Tak jak ongiś, słynny kąt banana. Dobrze, ale ja dalej znowu miałem mówić o tych gumofilcach. Otóż dobre to to jest, bo to i na lato się nadaje i na zimę. Mimo, że ocieplane to tak za bardzo w lecie nie grzeje, w zimie nie przeszkadza, bo nie jest za chłodno. Bo, można powiedzieć, że idealny wynalazek. Z wyjątkiem tego, że no cholera jasna, wyjściowe to to nie jest. No, ale jak nie jest wyjściowe, to do czego to się nadaje? Otóż do chodzenia po polu. Jak ja pojechałem ostatnim razem po drzewo opą, no bo wiadomo czymś trzeba palić, Kiedy pojechałem właśnie po to drzewo na opał, owe gumofilce nadzwyczajnie sprawdziły się. Byłem wprost szczęśliwy, ale tylko do momentu, kiedy udało mi się je ściągnąć i wówczas odczułem brak profilowania podeszwy i wówczas odczułem bolesne mięśnie. Każdy mięsień stopy, każda kosteczka woła o pomstę. Tak, o pomstę, dlatego, że jestem gruby, tłusty i leniwy. I tak naprawdę powinienem zabrać się za siebie, bo cóż są winne gumofilce temu, że ja po prostu zapomniałem o tym, jakim jestem człowiekiem i zabrałem się za upychanie tłuszczu we fałdki. Także chyba na tym będę kończył, bo zaczynam się oczerniać. Na drugiej części nagrania były już kilka smacznych kawałków, ale niestety latający helikoptery zepsuł całość. Także te smaczki wyciągnę do Was w następnym opowiadaniu. Żegnam się z Wami i polecam do Gumofilsu GPS-a. Najlepiej z